Cześć, audycja kadr ciwoko dzisiaj odcinek 33. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Witamy Was po dwóch tygodniach. Sporo wiadomości napłynęło przez ten czas. Tak, a można było się spodziewać, że przynajmniej po polskiej stronie, że przed Pyrkonem będzie taka cisza. A tu jednak nie a tu dupa, A tu dupa. Dużo rzeczy się dzieje. Dużo rzeczy się pojawia w ofertach sprzedaży, których dawno nie było. Tak, ale zacznijmy od tego, że muszę się przyznać do czegoś. Po chyba 10 latach przerwy kupiłem coś w McDonaldzie. I nie było to jedzenie. Tak, nie było to jedze jedze jed jedzenie. Nie było to to, co ludzie tam jedzą, ale bardzo fajna rzecz, o której... Warto wspomnieć, ponieważ McDonald's do tych zestawów dla dzieci, które się nazywają Happy Meal, o właśnie, e, wprowadził li, teraz jest taka linia zabawek oparta na postaci, postaciach DC. Mm. I są to cztery wzory dla dziewcząt i cztery wzory dla chłopców. A jakie to są wzory? E, cztery wzory dla dziewcząt są oparte na serii DC Super Hero Girls. I to są mm, to jest Wonder Woman, to jest Supergirl. To jest Badger i Bumblebee. Bumblebee nie jest Transformerem? Nie jest Transformerem tylko i wyłącznie, aczkolwiek też jest żółta i... E, też nie jest, nie też, jest czarna? Te, znaczy ma żółty kostium w sensie. Okay. Taki. E, natomiast e, Trochę te, szkoda, że nie jest Transformerem. Ale Natomiast rzeczy bardziej dla chłopców to są oparte z kolei na Justice League Action. I to jest e, ciekawy dobór, bo mamy tu Hawkmana, Batmana, Supermana i Green Arrowa Ja sobie tego ostatniego sprawiłem, jest fajny, mhm. jest zielony, ma łuk, strzały i strzela, I strzela tymi strzałami to... to jest fajne. To ma więcej niż jedną strzałę w zestawie? Tak, ma trzy strzały Z... w zestawie. W każdym razie 6 złotych, bez, bez kupowania Happy Mila można zapłacić za te figurki, bez większych problemów. Od sztuki oczywiście. Od sztuki oczywiście. No i polecam, nawet jeżeli nie jesteście fanami McDonaldów, to można wejść i sobie nabyć takie takie zabaweczki. Kupno. Dokładnie tak nawet fajnie wyglądają co niektóre. Ja tak. miałem z Nintendo jak mieli tą serię to, to parę z nich sobie kupiłem. Żałowałem że nie udało mi się kupić tego Mario który tak trochę wystaje z rury bo widziałem że typ zrobił w internecie takie coś że wiesz naciął to i zmodyfikował y, to na przycisk do spłuczki w kiblu. I wciskałeś Mario i on już powoli tak wychodził z rury jak się woda spuszczała. Znaczy, pewnie nic bym z tym nie zrobił, bo mam spłuczkę w ścianie. <laughs> Ale... wciąż. Mega pomysł. Bardzo fajny pomysł. Tak. I y, muszę powiedzieć, że te figurki w większości są, są fajne. E, Superman mi się nie podoba akurat, ale, ten, ale ta cała reszta jest cał, całkiem spoko, więc jak najbardziej polecamy zajrzeć do McDonalda. Pierwszy raz w życiu chyba mówię coś takiego, że polecam komuś zajrzeć do McDonalda. Nie spodziewałem się tego. Ale nie, niekoniecznie oczywiście kupować te coś poza tymi figurkami, bo niekoniecznie warto. Y, natomiast e, zbliża się Pyrkon. Bardzo, bardzo dużymi krokami to już za nie... no, Bardzo komercyjnie zaczynamy ten odcinek. Tak, tak. To już za niecały tydzień, już w piątek najbliższy się rozpoczyna Pyrkon. Ciebie nie będzie. Nie. Ja będę. Tak. I nie, nie poróżniliśmy się. Nie poróżniliśmy się o to. Dlaczego cię nie będzie, Andrzeju? No, bo jestem w pracy. Aha, myślałem, że względy ideologiczne bardziej przemówiły. Też pewnie, ale szykuje mi się wyjazd na komiksową w Warszawę i. Jestem w pracy i ciężko byłoby mi wziąć wolne i ogarnąć to. Jest mega dużo ludzi. Nie I lubisz ludzi? Właśnie kurczę to jest dziwne, bo na przykład w Łodzi się dobrze czuję, w Krakowie się dobrze czułem. Na złotych kurczakach się dobrze czułem, ale na pyrkonie obawiam się z takiej. No hmm. Myślę, że jest to różnica 35 tysięcy osób w porównaniu do tak, złotych tak. kurczaków. To, to, to <laughs> ale to, na złotych kurczakach to już też dla mnie jest dużo osób. Aha, I okay. um, źle się czuję w takich miejscach. Mhm, rozumiem. E, w każdym razie Pyrkon w piątek już startuje i znamy już od jakiegoś czasu... E, Stawki grafików? He, he, he, he, he, he. Znamy już od jakiegoś czasu program, również nie mm. tylko stawki grafików i no, no. oczywiście najmocniej się przyglądałem blokowi komiksowemu. Mm -hmm. Tak jak w zeszłym roku zdecydowana większość programu to jest oczywiście Marvel DC, zresztą sam do tego trochę e, swoje trzy grosze dołożyłem, e, ale muszę powiedzieć. No z trzech punktów, które masz, to w sumie jeden. Chociaż może Darwin, znaczy, Coop. No, no, dobra, Darwin nie, Coop jest bardzo o Marvelu i DC. Robert Kirkman zahaczał Marvela w pewnym momencie i o tym też będę mówił. Głównie się z tego nabijał. No i konkurs o, o z wiedzy o, mm, o DC Comics. No mam nadzieję, że postarasz się z pytaniami. Oj, będą trudne. Zobaczycie. Że... Weź przykład jak motyl <coughs> robił pytania z wiedzy o filmach, co nikt nie znał odpowiedzi nigdy. No właśnie cały, cały myk polega na tym, że z Damianem z Disimaniaka staramy się zrobić trudne pytania i to takie naprawdę hardkorowo trudne, bo mamy dużo nagród, oprócz perfundów. Oczywiście mamy dużo nagród i trochę mnie już plecy bolą na samą myśl, że te plus minus 10 kilo rzeczy będę musiał tam targać. Wyszli sobie paczkomatem dzień wcześniej. Nie, ja sobie nie, nie robię To to nie jest, jest moja opcja. Nie spoko, po, wiesz, ja jadę do Poznania autem, więc, więc A, nie okay. jest problem tylko z y, noclegu na sam pyrką będę tu musiał tachać, na szczęście nie jest aż tak daleko. Um, ale wracając do bloku komiksowego, blok komiksowy zaczyna się w piątek 28 kwietnia o 15 i już pierwsza prelekcja wydaje mi się fajna, mam nadzieję, że uda mi się na nią zdążyć, będzie o magazynie mix Comics. Pamiętasz? Nie. O Jezu, jak możesz. No, był taki magazyn, który się ukazywał w latach bodajże 2002-2008. Tam były polskie komiksy, były stawki z amerykańskimi superbohaterami. Generalnie taki fajny magazyn dla dzieciaków. On kosztował 4, 4 zł, coś, coś około tego. A wspaniały czas, kiedy cokolwiek tylko kosztowało. Mhm. I tutaj właśnie będzie wspomnienie tego, tego magazynu i. W z chęcią bym się wybrał, jeżeli uda mi się zdążyć, to jest jednak godzina 15. nie wiem, czy dojadę na 15. Podoba mi się jak to, że... Jak Trendy jedziesz? Jeszcze do końca nie wiem, bo nie będę kierowcą, ale... ale... A, okay. W każdym razie blok komiksowy, oczywiście, tak jak już wspomniałem, zdecydowanie nastawiony na Marvela i DC, ale jest troszeczkę bardziej zróżnicowany niż w zeszłym roku. Pamiętam w zeszłym roku oprócz spotkania z Son, Sol Victus, wydawnictwem polskim, jedną prelekcją o komiksie włoskim i y, moją prelekcją o y, superbohaterskich super komiksach spoza Marvela i DC, to cały, cały program był o Marvelu i DC. Teraz jest troszkę tego więcej. Jest na pewno, widziałem tutaj o Superman Stella Tel Avivu, czyli te prelekcja o komiksie izraelskim, będzie coś o komiksie hiszpańskim, pojawi się Jakub Syty i będzie opowiadał o Xavierze Risonie, czy o komiksach frankofońskich, bo ma zdaje się dwa wystąpienia, jest, tego, jest, jest po prostu bardziej rozbudowany, zróżnicowany ten program, co jest dla mnie bardzo fajną rzeczą, jest więcej punktów poświęconych polskim twórcom, Przy, przyjedzie Egmont. I będzie ogłaszać rzeczy, więc, więc wreszcie potraktowano Pyrkon jako taką imprezę, na którą wart, warto się stawić. Przez, no Egmont dotychczas nie był na Pyrkonie. Ogólnie wydawnictwa komiksowe omijały ten Pyrkon z, z różnych powodów. Mhm. W tym roku będzie i Egmont i będzie non-stop Comics i będzie jeszcze parę innych mniejszych, mniejszych stoisk. Więc, więc e, będzie się działo mam nadzieję, bo i, i Egmont będzie coś zapowiadał. I non stop Comics prawdopodobnie zapowie kolejne rzeczy. James Tinion jest tą główną atrakcją bloku komiksowego. Myślę, że wezmę swój pierwszy Tom Szpona, poproszę, I go, poproszę, poproszę go o autograf. Następnie go zatłukę tym komiksem albo coś w ten deseń. No, jest, jest parę fajnych rzeczy w tym bloku komiksowym. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jest też parę fajnych rzeczy w innych blokach. E, oczywiście tutaj jest e, na stronie Perkonu dostępny ten program w całości. Można sobie tam filtrować w zależności od tego co, co, co was interesuje. Więc e, no ja już sobie zrobiłem taką rozpiskę na co chciałbym pójść i wydaje się że w tym roku zaliczę więcej e, punktów programowych niż w zeszłym. Co jest fajne ale z drugiej strony kiedy jeść kiedy kupować rzeczy. Przecież na Perkonie jest dużo rzeczy do Kupienia. Kupienia i są to fajne rzeczy. No na pewno myślę, że te trzy dni spędzę bardzo, bardzo fajnie. A w odcinku 34 na pewno się podzielisz Dokładnie swoją tak. opinią. Natomiast jak już wspomniałem będę mieć trzy punkty programowe. I tutaj, Pierwszy czyli, jest w piątek. Tak, oczywiście zapraszam. Piątek o godzinie 17. Wszystkie dzieci Roberta Kirkmana, gdzie będę opowiadał o wszystkich tytułach sygnowanych nazwiskiem Roberta Kirkmana, nawet tych mniej znanych, tak jak na przykład rze rzeczy, które robił dla Top Cow i nie każdy o tym pamięta. Z kolei w sobotę o godzinie 10.30, czyli bardzo wcześnie będzie ten konkurs, czy jesteś prawdziwym DC-maniakiem, który będzie trudny, naprawdę będzie trudny, ale i tak zapraszam. Natomiast w sobotę o 21.00, początkowo miałem to mieć o 19.00, ale troszkę się pozmieniało, w sobotę o 21.00 wspomnienie Darwina Cooka, jego dorobku, ale także też innych twórców, którzy odeszli w ostatnim czasie, więc myślę, że... Czy, czy, czy warto przyjść, to wy ocenicie, ale zapraszam jak najbardziej. Jestem już mniej więcej przygotowany na wszystko. To dobrze. Na lawinę też, jakby była? No, myślę, że tam lawina nie, nie, nie ma szans się pojawić, ale e, tak. Jestem generalnie przygotowany do tych wystąpień. No to sprawdźcie, czy Krzysiek nie kłamie i czy naprawdę jest przygotowany do swoich wystąpień na Pyrkonie. Zapraszam jak najbardziej. E, natomiast 29 kwietnia, czyli. Też, w, czyli w czasie Pyrkonu, jeżeli nie będziecie w Poznaniu, możecie się wybrać do Krakowa, gdzie jest premiera tego wydarzenia medialnego, o którym już wspominałem parę razy na DC Maniaku głównie. A super... tutaj też wspominaliśmy, więc tak. wypraszam sobie. Tak. Czyli Super Heroes in Concert. Miała być premiera we Wrocławiu, ale została odwołana. Miał, miał być koncert w Gdyni, zdaje się, ale został odwołany. I ogólnie to wydarzenie. Katowice. W... Ogól... Kraków mam godzinę drogi, ale Ogólnie to wydarzenie ma trochę pecha w, w naszym kraju, ale ta, ta, ta premiera, światowa premiera w Tauron na arenie Krak Kraków jest już pewna na 100%. 29 kwietnia, jeżeli macie czas i okazję, to bilety z tego co wiem są jeszcze dostępne, więc też jak najbardziej warto się wybrać. A teraz już przejdźmy do rzeczy bardziej komiksowych. Mm -hmm. Czy widziałeś czerwcowe zapowiedzi Egmontu? Widziałem. Co sądzisz? Jest ok. Jest ok. Bo ja tutaj tak przyuważyłem parę fajnych rzeczy, o których warto wspomnieć i to jest na przykład oczywiście wznowienie kaznodziei. Mm -hmm. Czy będziesz zbierał wznowienie kaznodziei? Nie, raczej nie. Chyba nie mam potrzeby wracać do tego komiksu. To jest dobry komiks, ale <coughs> eh. no nie. A ja będę właśnie. i te... No to sobie pożyczę i sprawa rozwiązana. <śmiech> ba ba bardzo mnie cieszy właśnie to, że pojawi się wznowienie kaznodziei. Tro troszkę się tego nikt nie spodziewał ze względu na to, że... Na tych... dwa tomy w jednym? Tak, właśnie będzie wyda wydanie twardo-okładkowe, dwa tomy w jednym tomie, cena okładkowa już została podana. To mogę to przemyśleć w takim razie, jeśli to są dwa tomy w jednym Cena okładkowa już została podana 89 99. znaczy się, czy będą dwa tomy w jednym tomie, to się jeszcze okaże, bo pamiętasz jeden z polskich tomów kaznodziei, bodajże czwarty, Aha. on chyba miał z 600 stron, był takim wielkim, no, był grubym takim tomem, więc, więc nie wiadomo, czy wydania twardookładkowe będą zawierały dwa tomy w jednym tomie, ale no cóż, druga edycja ma być kompletną edycją, ładniej wydaną, solidniejszą, na pewno pamiętasz, te pierwsze kaznodzieje to się potrafiły, wiesz, rozlecieć w rękach przy pierwszym czytaniu. Mm. Ja jestem jak najbardziej zainteresowany. Druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest pierwszy komiks z DC Rebirth, który ukaże się w Polsce, ale to będzie na razie droga do odrodzenia, bo linia będzie przetłumaczona po polsku na odrodzenie mm -hmm. i to będzie Superman, Lois and Clark. Fajna rzecz, podobno. Podobno. Podobno, a nie, nie wiem, jestem zainteresowany, sprawdzę i to, co jest fajne w tym, to, że będziemy tu mieli do czynienia z komiksem w miękkiej okładce. Mhm. Czyli w stylu Marvel Now, no. tego co jak mod publikuje. No też lepsze ceny, nie ma co ukrywać. 204 strony, cena okładkowa 59,99. Mhm. Czyli oczywiście drożej niż rzeczy z Marvel Now, ale też jak tutaj sobie patrzę, Marvel Now w czerwcu to będzie trzeci tom Tora, drugi tom Miss Marvel i czwarty tom New Avengers. I żaden z tych komiksów nie ma więcej stron jak 150, więc um, Lois and Clark będzie o jedną czwartą obszerniejsze. Stąd też i ta cena wyższa. Zresztą ogólnie komiksy DC są troszeczkę droższe od tych komiksów z Marvela. Taki Johna Hex jest na przykład za 49,99 przy objętości 150 stron około. Mhm. Hmm. Oczywiście poje, pojawi się cała masa innych rzeczy, będzie na przykład kolejny tom <śmiech> Mój kucyk Pony. Będzie będą kolejne laki. Czy synaśmy ja mam sześć? Sześć? A to już dziewiąty wyjdzie. No, to jesteś stary, tej... To sobie kupię trzy naraz. Tak, jesteś trochę do tyłu. Kolejne laki-luki, Lucky, kolejne rzeczy z nowe DC Comics. Z mistrzów komiksów pojawi się Lon Slow. Nie znam, ale mistrzowie komiksu z reguły dają fajne rzeczy, więc, więc jestem też zainteresowany. Nowy Batman z nowego DC Comics. Generalnie wydaje mi się, że na Prykonie zostaną ogłoszone takie zapowiedzi już bardziej konkretne dotyczące mhm. tego odrodzenia. Jestem bardzo ciekaw czy w ramach tego i tej drogi do odrodzenia Egmont się też zdecyduje na Titans Hunt co podobno też jest fajną, fajną komiksową. The Dance Hand był dobry, ale ten oryginalny w latach 80. Tak, nie tak to, te, te. to z pewnością, ale słyszałem, że ta nowa miniseria też daje radę. Chętnie dam jej szansę, no właśnie w końcu coś i... będzie dobrego z tytanami. No właśnie jestem ciekaw, czy się pojawi ten komiks w Polsce, bo jednak tytani to, są, to jest taka marka, która jest chyba u nas kompletnie niedostępna. Po, no nie, po... tylko, tylko Krzysiek to lubił, więc... Dokładnie, w sensie nie ja. Tylko no nie, taki in, in, taki in, tak, taki, tak, ale... no, jed... Oczywiście, będzie się teraz bronił, że ten nie lubi Titan. Eee, tytani byli spoko. E, zobaczymy, czy, czy, ten, czy te Titan. Titans Hand się ukaże w Polsce. Mm, już można powoli strzelać co Egmont zacznie wydawać z tego odrodzenia, oczywiście na pewno bankowo pewne no, Bat Batman, Batman Detective Comics, Superman no powinien być. Czy Wonder będzie? Woman, nie? To trójce oby, się zawsze... Mam, wydaje się, że Flash też raczej na pewno się pojawi. W każdym hmm. razie no cóż, zobaczymy na nie mają być generalnie ogłoszone już jakieś rzeczy na drugą połowę roku. Będzie też spotkanie z panem Tomaszem więc. Mam zamiar tam być, na stoisku Egmontu już zostało ogłoszone, że przy kupieniu komiksu też się dostanie taki katalog papierowy, a ponieważ mam zamiar coś tam sobie kupić od nich to pewnie dostanę, zobaczę co tam ciekawego zapowiedzieli. Ale nie tylko Egmont zapowiada, pojawiły Aha. się też zapowiedzi wydawnictwa Non-Stop Comics, takie już pierwsze bardziej konkretne. I wszyscy się spodziewali, że będą zapowiadać same rzeczy z imidżu, a tu nie. Na początek Tank Girl Jamiego Hewletta i Alana Martina Jesień 2017 No a druga zapowiedź chyba ciekawsza To jest Torpedo 1972 Enrique Abuliego i Eduardo Rizzo Czyli e, taka kontynuacja zdaje się Kontynuacja Torpedo i oprócz, oprócz tego komiksu jest też zapowiedziane wydanie zbiorcze oryginalnego Torpedo które swego czasu wydawał Taurus zdaje się u nas jest już niedostępny a chciałem, chciałem go uzbierać tylko już niestety nie wszystkie tomy były, były dostępne no i cóż no wydaje mi się że fajna rzecz się, się zapowiada. No żeby tylko doszła do skutku. Żeby tylko doszła do skutku. Otóż to. No tak, tutaj te, faktycznie można powiedzieć, że w przypadku non-stop komiks jesteśmy dość strzemięźliwi. Tak? No Może... bardziej chyba niż przy którymkolwiek wydawnictwie. Znaczy no, ja daję im większy, daję im większy pokład wiary niż niesławnej CDC. Być A, okej, okay, by zapomniałem. Być może jeszcze istnieje, nie wiadomo do końca. W każdym razie, no jeżeli te komiksy się ukażą faktycznie, no to Tank Girl z pewnością będę chciał sprawdzić. E Torpedo, no tutaj zale wszystko zależeć będzie od tego, ile będzie kosztowało te, te wydanie zbiorcze, y bo to jednak będzie dość duża ilość stron, przynajmniej mi się wydaje. A tutaj 15 albumów w jednym tomie, łącznie ponad 700 stron. No to, to, to, to raczej nie będzie tanie i właśnie jestem ciekaw, jestem ciekaw tej, tych cen, jeżeli będzie w miarę atrakcyjna no to z pewnością sobie sięgnę i to by było, to by było bardzo, bardzo fajne, gdyby jednak to nie kosztowało aż tak dużo jak może kosztować. Co jeszcze z zapowiedzi? Pojawiło się na lubelskim, lubelskich spotkaniach z komiksami, które odbywają się wciąż pojawiły się zapowiedzi znaczy takie nieformalne zapowiedzi Robert Lipski, tłumacz znany chociażby z czu, gdzie odwala kawał naprawdę dobrej roboty po, po, po, powiedział, że pracuje nad przetłumaczył cztery pierwsze tomy kolekcji komiksów z Conanem Jej. i faktycznie jest taka kolekcja komiksów z Conanem, którą publikuje Hachet w różnych krajach, u nas się prawdopodobnie ukaże. Tylko nie, nie wspomniał o tym, czy to będzie, znaczy nie wiem, czy nie wspomniał, bo tylko widziałem taki wpis na Facebooku na jednej z grup komiksowych że 4, 4 pierwsze tomy, tak? no to 4 pierwsze tomy w wykonaniu hashat to może być równie dobrze rzut testowy. No ale tak czy siak, obecność kolekcji Konana w Polsce, to jednak dla mnie zaskoczenie, nawet jeżeli tylko te, te pierwsze cztery tomy. Wydaje mi się, możesz się ze mną nie zgodzić, że jest to jednak postać, która obecnie nie jest tak popularna jak jeszcze paręnaście lat temu. Owszem jest obecna w, w popkulturze, są i komiksy, był i... No. Gra teraz wyszła nowa. Tak, jest gra, był niesławny film pa, no, jakiś czas temu, tragiczny. ale, ale wiesz... wydaje mi się, że jest to jednak mniej rozpoznawane, zwłaszcza przy fakcie, że ludzie nie czytają książek. No, ciężko w ogóle przeczytać, wiesz. Wiesz, ile Konan miał tomów. To tak, się, wiem, ile mia nie wiem, ile Conan wiem, ile Konan miał tomów, tylko nie wiem, czy widziałeś niedawny raport czytelnictwa w Polsce, gdzie dwie trzecie Polaków w ogóle nie sięgnęło po żadną książkę w zeszłym roku. Więc no też tym bardziej trudno się spodziewać, że się, ci, co sięgnęli... Czy komiks jest traktowany jako książka? Znaczy, nie mówię tutaj o komiksie. Ale nie, bo dla, pytam, bo jeśli tak, to wiesz, to mój wynik czytania książek też jest dramatyczny, bo ja od pięciu lat czytam albo podręczniki, albo komiksy. Mhm. Całą resztę w audiobookach ogarniam. Bo A. tak po prostu wygląda mój czas. Okay. I, więc dla mnie te wszystkie raporty o czytelnictwie i tak dalej są też trochę... No trochę gówno warto, tak naprawdę. Bo co, jak ty to zmierzysz? Każdego Polaka spytasz? Sam wiesz, jak wyglądają obliczenia statystyczne, że bierzesz grupę reprezentatywną i ona Wiem. wcale nie jest reprezentatywna, Wiem. ale i tak mówisz, że to prawda, bo ci za to Wiem. zapłacili. Studia się przypominają i te no, wszystkie dokładnie. fałszowania wyników. No ale cóż, zakładając, że są te wyniki w miarę miarodajne, to patrząc na to, że dwie trzecie Polaków nie czyta nic, to ciężko się spodziewać, żeby ta jedna trzecia sięgała po Konana. Konanów tak? jest dużo, Konan jest jednak znaną rzeczą, ale to jest wiesz, Fantastyka i to... Tak, ale zobacz, że cały czas jest popyt na torgala, a łatwo jest komuś opchnąć Konana jadąc na torgalu. Tak, tak, Wiesz o co mi chodzi, że, ja. że może zapełnisz taką lukę, że ktoś przyjdzie, a kurde, nie, fajny był ten torgal, ale skończyłem go już czytać I czy jest coś podobnego, no to w sumie możesz konana polecić. Mm -hmm. Zależy, które komiksy będą, czy to będą te stare, oryginalne, cudowne, czy może będą też te nowe, które chociażby no to, to Tom Greenberg robił. To już ci mówię bo na wspomnianej grupie komiksowej, gdzie, to, gdzie ten news się pojawił, odezwał się też Sebastian z, z fanpage'a Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela, Wielkiej Kolekcji Komiksów DC. On też tam jest redaktorem merytorycznym w, bodaj w tej trzeciej kolekcji, jako się superbohaterowie Marvela, tak? I on powiedział, że w tej kolekcji pojawia się... Savage Tales numery 1-5 i czarno to czarno-białe serie Savage Tales i później Savage Sword of Conan od, od numeru 1 do 235 i one były publikowane przez Marvela w formacie magazynowym, natomiast ta kolorowa seria z Marvela, czyli Conan the Barbarian, która zaliczyła 275 numerów i wszystkich późniejszych rzeczy w tej kolekcji nie ma. Więc to się skupia na tych czarno-białych komiksach. No to fajnie. Których w ogóle nie znam. I też, prawdę mówiąc, ogólnie postać Konana jest dla mnie tak ra raczej mało znana. Z reguły pamiętam, odbijałem się od komiksów z nich. Mhm. Znaczy odbijałeś się od tych starszych? Od tych starszych, czy... tak, mhm. tak. Od tych starszych się odbijałem, bo rzeczy nowsze z Dark Horse'a. Z reguły fajne, spoko ale od tych starszych jakoś się odbijałem. Pamiętam, że. No oczywiście te stare tam rzeczy z tm semika to, to zaliczyłem, ale też swego czasu parę, parę tomów w wersji cyfrowej jakoś tam nic, nic nie, nie urywało. Ale no cóż, jeżeli ta kolekcja ukaże się w Polsce faktycznie w ilości większej niż 4 tomy to się zastanowię czy, czy nie sięgnąć bo znaczy, nie Czy to będzie se, se seria taka mocno powiązana, czy będzie można jakieś wyrywkowe tomy kupować, nie wiem, kojarzysz? Ja z tego co ja czytałem Konana, a też czytałem go dość wyrywkowo, to czasem coś się zdarzało, jasne co się przeplatało, natomiast to było tak często zmieniane, resetowane i tak dużo jest wiesz, zmiany nazw w serii, czyli masz ten Savage Sword of Conan, Conan mm. the Barbarian, Conan of Bla, bababababa, ba, ba. To, to, to wszystko, że one... Łączyła je postać Konana głównie. I, I tyle, tak? Okej. Okay w każdym razie jeżeli faktycznie ta, ta kolekcja się pojawi nawet jeżeli będzie to rzut testowy to pewnie ten pierwszy tom sięgnę, sprawdzę, Mo może, może nakwycić, bo to już jakiś czas temu konana przerabia, więc może się coś pozmienia od tego czasu. Może. Druga informacja z Leszka, też ujawniona przez pana Lipskiego to jest taka, że w tej, ale to już właściwie tylko tak wspominamy z obowiązku, bo ani chyba ani ciebie, ani mnie to szczególnie nie interesuje, te kolejne rozwinięcie wielkiej kolekcji komiksów Marvela, to prawdopodobnie nie będą tylko komiksy z Marvel Now, czyli te wszystkie duble, o których swego czasu wspominaliśmy, bo zostało powiedziane, iż pan Robert Lipski tłumaczył te, tam takie rzeczy jak Warlock, więc nie jest nic z Marvel Now i został też potwierdzony Punisher Circle of Blood który pojawił się dawno, dawno temu w, w Essentialu od Mandragory, mhm. więc to będą takie no, klasyczne historie. Może też będzie ten Marvel Now, ale być może jednak pójdą w innym kierunku i będą publikować rzeczy, których dotąd w Polsce nie było, a były w innych kolekcjach. Zobaczymy. Jest to dla mnie fajna wiadomość, bo tego Warlocka, który byłby rozbity na dwa tomy, sobie z chęcią sprawdzę. Zresztą niedawno sobie kupiłem jeden tom wielkiej kolekcji. byłem Pozytywnie zaskoczony to był Deadlock, ten pierwszy klasyczny i ten komiks pomimo już chyba 40 lat na karku wciąż bardzo fajnie się czyta, więc takie ramotki od czasu do czasu do mnie trafiają, a o Warlocku też bardzo dużo rzeczy słyszałem dobrego, więc myślę, że bym sobie sprawdził chociaż te dwa tomy. No, jeśli jest coś ciekawego to zawsze trzeba sprawdzić. A teraz przejdźmy już do Stanów. Stany! I o, oddaję głos Tobie, bo tutaj... Właściwie do Anglii, Titan jest bardziej angielski, nie? Niż... Z, zaczniemy od Titana, okej. Okay. Z rzeczy, które Titan ogłosił, to <śmiech> właściwie jest jedna taka godna uwagi. Titan przywróci serię, która się nazywa Fighting American, stworzył ją Kirby i Simon i była... <śmiech> Z początku miała być serią opowiadającą tak na poważnie. O bohaterze, który się nazywał właśnie Fighting American, który miał walczyć z komunistami. Natomiast w ciągu kilku numerów stało się satyrą i tak już zostało. Fighting American miał takich cudownych przeciwników jak Chocki, Trocki. kosmos. No i teraz seria wraca po, po latach tak naprawdę. Jakiś czas temu udało się jeszcze kupić wydanie zbiorcze wszystkiego wcześniejszego, co tam Kirby i Simon razem tworzyli. Też Titan to wydał, jak przejęli prawa. Gordon Rini będzie pisał, on jest znany z 2000 AD i ze Starship Troopers, a ilustrowany będzie przez Duke'a Mightina, który robił sędziego Godreda. A to wydanie zbiorcze zawiera te, te krzywdzą, krzywdzące rzeczy, które kiedyś robił Rob Liefeld? Nie, nie, to jest tylko oryginały Kirby'ego i Simona. No i spoko, to, to można kupić. Tak, tak, będzie, tak, tak, nie, nie szalemy, jednak nie chcą sobie zniszczyć marki, którą chcą wskrzesić, więc okay. z, z tym luz. No i co jeszcze się ważnego wydarzyło? Valiant się wydarzył, mieli swój, no, swoje wielkie spotkanie i postanowili zapowiedzieć w trzy dupy tytułów. Więc zapowiedzieli od zapowiedzenia X o Manowar, którego już wydali. Tak, dokładnie. To też zwróciłem uwagę. No, zapo nasze zapowiedzi nowych tytułów i zaczniemy od manuara. Tak. No, okay. Trochę mnie zaczyna denerwować waliant z tymi swoimi ciągłymi restartami, bo nie wiem ile można mieć trzecich numerów Fate i, i się w tym nie zgubić, bo wszystko się nazywa Fate, nie ma jakiegoś podtytułu. Natomiast teraz Fate dostanie serię z podtytułem, ale o tym za moment. Co miesiąc wychodzi coś, tak naprawdę. W kwietniu się pojawi Nowa Brytania, We Who Are About to Die, pisana przez Petera Miligana. Rysuje Juan Jose, o ile. Juan Jose Ryb? Ryb. Brytania była bardzo fajną miniserią. Nie wiem, czy czytałeś? Mm, pierwszą miniserię. No tak, no to jest druga. To jest druga, aha, myślałem, że trzecia. Okej. Okay. Nie no, sequel to. By, być nie. może mi się pomyliło okay, z, Dewey, okay. z Dewey albo z czymś. Okej, okej, okej. W porządku. E, Wybor. Bardzo udana seria i ma być takim kryminałem osadzonym w czasach imperium rzymskiego. Milgan się dobrze zawsze odnajdywał w kryminałach, więc mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś fajnego. W maju wychodzi. Że, że, tak, że tak dodam, Juan Jose Rip. O ile tak się mm -hmm. czyta to nazwisko, to pamiętam to jest rysownik, który udzielał się oczywiście imil hmm. przy takiej serii, która się nazywa Clone, była fatalna pod każdym kątem, więc, więc o ile nie zmienił jakoś brutalnie swojego stylu, to ta Britania może, może nie wyglądać najlepiej. Hmm. No proszę. E, tak czy siak, nic nie zmienia faktu, że w maju wyjdzie Rapture pisane przez Mattakinda i rysowane przez Kafu. E, tu będziemy mieli trio Ninjaka, Shadowmana i Punk Mambo. I oni to określają jako, że cała ta trójka trafia w wojnę taką Tolkien, w tolkienowskich klimatach, ale w innym wymiarze. Muttkind się odnajdował zawsze w pychaniu wizygotów w kosmosu, więc... Mam nadzieję, że wyjdzie coś fajnego mm, i to będzie limitowana seria, więc no ja te... nie będzie się ciągnęło, do, do, tego, się. do tego twórcy mam duży kredyt zaufania, zwłaszcza po rzeczach, które robił na Dark Horse. Mhm. Więc, więc no, tutaj jak najbardziej zainteresowany jestem. Co dalej? Secret Weapons, na które bardzo czekam. Erika Heiserera, czyli, czyli twórcy Arrival. I przy okazji scenarzysty e, filmowego uniwersum Valianta, który powstanie kiedyś, e, e, Raul, Ayen i Patricia Martin będą e, odpowiadali za warstwę graficzną, e, ukaże się w lipcu i będzie opowiadał o tym, jak Livewire sprawdza to, co pozostało po Toyo Haradzie i być może coś tam odkryje. To znaczy, że to jo Haradzie coś się musiało stać. Tak. Czyli jestem bardzo nie na bieżąco. <śmiech> e, później w tym samym miesiącu Fate and the Future Force e, pisze Jody Hauser, rysuje Steven Segovia i Barry Keystone i e, tutaj Fate zostanie zrekrutowana przez Time Walkerkę, która będzie potrzebowała jej pomocy. I co ciekawe wcześniej Future Force jak się pojawiał to była grupa założona w czterdziestym wieku przez Raya, bo zawsze był Raya and the Future mm. Force. Tak. Teraz Fade dostaje Future Force. Zobaczymy co z tego. Poko. No nie. bo jest chyba najbardziej po teraz rozpoznawalną postacią z Valianta. Mhm. No a zespół twórców no fajnie się zapowiada. Jody Houser i Steven, Steven Segovia. No, z, znam nazwiska z fajnych rzeczy. Mhm. W sierpniu coś będzie, ale Valiant nie powiedział co, ale coś wydadzą. Fajnie. <głos> E, później rusza nowa e, seria we wrześniu z Bloodshotem: Bloodshot Salvation. E, pisze ciągle Jeff Lemire, e, Louis LaRosa i Mikos Lyan e, rysują. I seria będzie podejmować dziedzictwo: Bloodshotta będzie trochę skakała w czasie, bo będzie działała się jakby obecnie w wariancie I 8 lat w przód, kiedy córka Bloodshotta już e, ogarnie, jak się korzysta z mocy, które posiada. No Jeff Lemire też jeszcze się nie wypalił, więc trzeba korzystać hmm. póki można. Myślę, że będzie coś fajnego. Zrobił niesamowitego od Reborn, więc myślę, że Bloodshot Salvation będzie tym bardziej mm, dobre. Tutaj się zastanawiam nad tym, bo, bo nieraz nie wspominaliśmy, że e, te postacie z Valianta, je, jak jest na nie jakiś pomysł, to jest seria. Pomysł się kończy, seria się kończy i postać na jakiś czas przynajmniej idzie w odstawkę. Na, w przypadku Bloodshot'a to mam po prostu takie wrażenie, że już trochę poszli w Marvela. No i, i w, w DC, nie? W no, w czyli restart, restart, restart, restart. Ciągle nowa seria, nawet z tymi samymi twórcami. No dobra, tylko scenarzysta jest ten sam, mm -hmm. ale, ale jednak Jeff Lemire to już chyba trzecią serię z Bloodshot'em robi. O. Więc no tak, troszkę. No ale jeżeli jest to fajna rzecz, to, to można im to wybaczyć mniej więcej. Co tam dalej? E, w sierpniu, boże, w październiku pojawi się Eternity, który znowu będzie pisał Matt Kind. A rysował e, Trevor Heirsign, i tutaj będzie całkowicie nowy wymiar w waliance, gdzie będą nowi bohaterowie, nowe mity, i tak dalej, i tak dalej. Czyli pewnie zrobią sobie jakiś wariantowski kryzys na nieskończonych ziemiach, później, znając ich. Zobaczymy: Matkain w kosmosie. Zawsze ok. I później jest <śc> tak głupie: ninja. E, który będzie pisany przez Christosa Gage'a, rysowany przez Tomasa Giorejo. E, pojawi się w listopadzie i jest to e, reset Ninjaka dla niepoznaki Ninja kreska K. Ninja -k. Dzień dobry, poproszę, pierwszy numer Ninja Super. No i na, i na koniec roku wychodzi nowa seria Quantum I jego. Daniel Kibblesmith rysuje Kaino. Przepraszam, Kibelsmith. bardzo mi się podoba to nazwisko po prostu. Ale ja do, do, ja i te moje głupie poczucie humoru. I ostatnią rzeczą, którą Valiant zapowiedział to, że w marcu 2018 pojawi się nowy Shadowman. Nie podali żadnych konkretnych szczegółów, kto będzie rysował, kto będzie pisał i tak dalej, i tak dalej. Byłoby spoko, jakby znowu Peter Milligan to robił, bo te jego ostatnie numery na tej pierwszej No to serii były jedyne dobre numery tak, Shadowmana. To jedyna nie? rzecz, którą się dało tam czytać tak naprawdę. Hmm. No, więc cóż. Więc trochę od warianta dostaliśmy zapowiedzi. Chyba tylko w czerwcu nic nie wychodzi, albo ja coś źle spisałem. A tak czy siak... No, jest na co czekać tak, wydaje tak, mi się. Kilka fajnie zapowiadających się tytułów. Mam na... nadzieję tylko, że Wariant nie wpadnie w tą taką machinę resetowania uniwersum co chwilę. Oby, oby, bo tutaj, no tak jak wspomniałem wcześniej, no kolejna nowa seria z Fate, kolejna nowa seria z Bloodshotem, kolejna nowa seria z Ninjakiem. No dobra, ten Ninjak... Ninja. Ninjakiem. Ninja, Więc zobaczymy, czy, no, jeżeli jest to resetowanie dla resetowania, to... to to jestem na nie, ale jeżeli jest ale na nie to... nie ma Raja na przykład, nie? A Raj też był jedną z takich charakterystycznych no, postaci. Jeszcze nie ma, no może tam na przykład ten no, nowy tytuł ten z sierpnia będzie Raj, Ra-i, ra albo coś w Co? ten nie, nie wiadomo. Zobaczymy. Na pewno Valiant będzie się pewnie trzymał tego publikowania tam tych 10 komiksów mniej więcej na, na krzyż. Miesięcznie tutaj większość rzeczy to są serie, ale są też miniserie, tak? Więc no... Mogłaby ten... Death Defying, Dr. Miracle wrócić. Mirycz Mirycz Mirycz owszem, mogłabym wrócić. Yy, powiem szczerze, że no, tutaj widzę m, dużo nowych tytułów, ale te nazwiska się powtarzają też cały czas, więc też można powiedzieć, że to Uniwersum warianty, jednak się nie rozłazi też po twórcach, tylko dużo tych samych osób trzyma nad tym pieczę, więc, yy, więc powinna być... Yy, Ciągłość, zgodność i tego typu rzeczy, no tak jak wspomniałem, kilka rzeczy fajnie się zapowiada, kilka rzeczy w ogóle mnie nie rusza, ale, ale się, się sprawdzi jak to wszystko będzie wychodziło. Ja najbardziej na co Weapon z liczę tak naprawdę. Mhm, uh -huh, tak. A, a mi jeszcze się podoba, no mi jeszcze się podoba, oba, oba tytuły ma, Mata inta są dość ciekawe. I to Eternity i Ra Rapture, no z przyjemnością sprawdzę. Znaczy, czy z przyjemnością to się okaże, ale, ale z chęcią sprawdzę. A jeszcze widzę coś od Oni. A tak, tak, tak. tak. Myślałem, że do DC so jeszcze przejdziemy. No to, to, to, to, to, mniej ważne tak. rzeczy później. <laughs> od Oni i od Dark Horse'a tak naprawdę. Mhm. Oni Press też miało swoją mm, zbiorowisko, <gdzie, gdzie zapowiedzieli, co będą wydawać. Trzy tytuły i Karcianka ze Scottem Pilgrimem. Karcianka ze Scottem Pilgrimem będzie kosztowała 45 dolarów i pokazali jej okładkę. 45 dolarów to cholera, to musi być tam dużo kart. Tak, ale no, to normalna cena jak na karcianki obecnie mi się wydaje. No może w Stanach. No, no a gdzie to wydają? Nie oszukujcie. Nie no, na przykład karcianka z krzu yy, dużo tańsza była. Tak? Tak. Ale też no, nie, nie wiadomo wiesz, jaka będzie zawartość bo skoro ukazała się tylko okładka no to no, co, co ja tam będę mówił. No, poczekamy na więcej szczegółów. Um, tak trzy tytuły pojawią się od oni jedną jest. E... Spectacle. i to jest jedyne co mnie tak naprawdę nie zainteresowało za bardzo. E... Narysowane i napisane przez Megan Rose Gerdries e... i opowiada o dziewczynie, która pracuje jako medium w cyrku. I to będą trzy powieści graficzne. Pierwsza z nich ukaże się zimą 2018. No to jeszcze kawał czasu. Tak, tak, tak, do, do, dokładnie. I to chodzi o to, że tam oczywiście jest ponadnaturalne morderstwo, coś się yy, i na w ciągu tych trzech powieści ma zostać rozwikłana. No, niespecjalnie mnie porwał ten tytuł jeśli chodzi o znaczy, zapowiedź. Tutaj widzę hmm, to co wypisałeś, e, że pra, no, pracuje jako medium w cyrku tak, ale tak. nie, nie wierzy w supernaturalne moce, tak? Dokładnie. Później zabijają jej siostrę i ona wraca do życia i później ta Anna, czyli to medium stara się znaleźć jej zabójcę. Zabójcę, który ją zabił, ale ona żyje. I no okej, okay. dobra, rozumiem. No, dokładnie. Rozumiem, no. kumam. Nie, nie, no, brzmi to może nawet, nawet całkiem. Znaczy, może być, może być fajne. E, natomiast no, nie kupiło mnie po zapowiedzi. Okay. Natomiast Maidman, Paula Tobina i e, rysunki Arjuna Susini, to już jest w miarę ciekawe dla mnie. E, specjalny oddział policji w Detroit zostaje z, e, całkowicie e, zniszczony, oprócz głównodowodzącej e, Jude Shelley. E, i Jude y, wykorzystuje to, że jest spokrewniona z pewnym doktorem, którego nazwisko zaczyna się na Franken, kończy na Stein e, i przywraca swój oddział do życia. Ma to być miniseria, no jestem ciekawy co z tego wyniknie. E, w, zaczyna się we wrześniu. I jest szansa, że może być ciekawa tak naprawdę. Mm -hmm. e, no i to co najbardziej mnie zaciekawiło na koniec Dead of Winter, czyli teoretycznie kolejna historia o apokalipsie zombie. Natomiast pisze ją Kyle Starks, o którego Rock Candy Mountain opowiadałem dwa tygodnie temu, mm -hmm. e, twórca Sex Castle. Mm -hmm. A będzie rysował Gabo. I o czym jest ten komiks? Jest o byłym telewizyjnym psie kaskaderze, który jest maszyną do zabijania zombie i broni swoich ocalałych. Okej. Okay. I opis fabuły plus nazwisko Kyla Starksa daje dużo do myślenia, czy się nie zastanowić nad, nad tą serią. Ja, ja myślę, że już jestem kupiony. No bo... Samym opisem. Tak jak wielokrotnie wspominałem, mi zawsze brakuje tych takich zabawnych publikacji, a to, co Kyle Stark zrobi, to dużo, dużo może zmienić. Mm -hmm. Spoko. No, wydaje się, że Death of Winter, znaczy ja, ja generalnie wszystkie trzy te tytuły jestem jestem no, brzmią spoko jak dla mnie jak, yy... czy są już jakieś strony przykładowe okładki coś w ten desen e, okładkę do Dead of Winter znaczy okładki wszystkiego są mm -hmm. jakieś preview pierwsze strony przykładowe coś w ten desen tego jeszcze nie widziałem Aha. no to jeż, jeżeli się tylko pojawi to to yy, sprawdzę no Dead of Winter raczej na pewno S sprawdzę fizycznie a co, czy ma Made Man czy Spectacle no Oni Press puszcza fajne rzeczy, tak co, coraz odważniej, co, co prawda troszkę mnie to tak jakiś czas temu, nie powiem, że zabolało, ale trochę ubolewałem nad tym, że Oni Press też dość mocno poszło w licencję, ale jeżeli będą też od czasu do czasu puszczać takie fajne autorskie, znaczy mamy nadzieję fajne autorskie rzeczy, to jak najbardziej jestem za. Dead of Winter to jest w ogóle gra planszowa o, o apokalipsie zombie. A, czyli to jest oparte luźno na grze planszowej w dodatku, Chyba tak. Chyba tak. Spoko. Okładka jest całkiem, cał, całkiem przyjemna z tym psem otoczonym przez, mhm. y, przy, przy, przez zombiaki. Trochę przypomina krypto. Trochę przypomina krypto. No, ka każdy pies, który nosi przypomina pelerynę, Retriviara przy... przypomina kry... No tak, iność czerwoną e, pelerynę. Natomiast w Dark Horse co tam ciekawego? Dark Horse postanowił wydać kolejny zbiór swoich crossoverów pomiędzy ich postacią a postaciami z DC i tym razem doczeka się tego Maska. Uhu. Maska miał wspaniałe komiksy ekstremalnie brutalne. Pamiętasz te omnibusy? Tak, z tak, tak, to, to, Och, to było koszmar. znaczy koszmar, to było cudowne, to ale było dziwne. Tak. Jeżeli kojarzycie Maskę z filmu albo z, z serialu animowanego, to to, to, to, nie jest to... Jest zupełnie co to jest zupełnie co innego. Nawet ten y, crossover y, z Lobo, który zresztą ukazał się w Polsce swego mhm. czasu, to jeszcze nie jest ten poziom, to jest jeszcze nie. daleko od tego poziomu, który był. Później jak było wybijanie grupy starszych osób, uderzając y, młotkiem w głowicę. I takie tam rzeczy. Super, super. Właśnie no. Lobo, Lobo vs. The Mask tam w tym tomie widzę, będzie, ale nie mhm. tylko. Co, co tam jeszcze? Będzie Joker i Maska, y, i będzie Grifter i Maska. No i cała reszta rzeczy, które wyszło, bo wszystko będzie miało 256 stron. E, autorzy to był John Arcudi, Alan Grant, Henry Gilroy, Doug Monkey i Raymond Bugs. E, wychodzi we wrześniu i będzie kosztowało 25 dolarów. E, czyli e, twarda układko prawda? A tak cena by sugerowała, że to będzie twarda okotka. Nie zdziwiłbym się, ale nie zdziwiłbym się też, bo to dark horse, gdyby to puścili w miękkiej. W sumie, w sumie rację. E, natomiast tak wspomnie, wspomniałeś o DC, mhm. e, bo DC jakiś czas temu po zapowiedziało. Event crossover, whatever, cokolwiek to ma być o nazwie Dark Knights Metal i będzie główna miniseria. Lepiej niż Dark Knights Matter, bo po prostu byłoby o zabijaniu Batmanów. W każdym razie główna miniseria ma być pisana przez Scotta Snydera, rysowana przez Grega Capullo i wszyscy się zeszczali. Mnie to jakoś tam nie ruszyło, ciebie widzę, tym bardziej. Ja nawet o tym nie słyszałem. Otóż to, Ale to, o czym chciałbym wspomnieć, to jest, takie, to jest taka rzecz, która troszkę mi tam poechtała ego, ponieważ jakiś czas temu, zresztą nawet tutaj w podcaście mówiłem, że był może, nie, nie, żeby te nowe postacie w komiksowych uniwersach DC czy Marvela, żeby miały większą szansę się przebić, byłoby może nie głupim pomysłem dać je w ręce tych najbardziej znanych popularnych twórców bo jednak też nazwisko przyciąga do danego komiksu no a jeżeli zdobyli dużą popularność i, i pozycję w danym wydawnictwie to też raczej nie z powodu tego że nie wiem wy, wy piszą byle co tylko jednak czymś się wyróżnili pozytywnie mhm. i jednym z rezultatów tego Dark Knights Metal ma być taka linia komiksów o nazwie Dark Matter. I to będzie 5, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, to będzie pięć nowych serii zapowiadanych wstępnie jako ongoingi, a wiadomo to się może bardzo szybko zmienić. Pięć, nowy, pięć nowych serii z w większości zupełnie nowymi postaciami. I to co jest właśnie ważne i dla mnie fajne to jest to, że każdy z tych tytułów będzie pisany przez najlepszych najbardziej rozpoznawalnych twórców pracujących obecnie dla DC oraz Dana Didio. Bo Dan Didio tutaj oczywiście też się musiał wpierdzielić w jeden tytuł i tutaj pojawi, pojawiły się takie nazwy jak Sideways. Właśnie pisane przez Dana Didio i Justina Jordana z rysunkami Keneta Rocaforta. O um, <śmiech> przepraszam o chłopaku który potrafi się teleportować i na razie mniej więcej tylko tyle o, o tym wiadomo więc nie, nie brzmi to może jakoś super innowacyjnie dostaniemy nie wiem Nightcrawlera w wersji DC ale daj, dajmy temu jeszcze szansę, poczekajmy na więcej informacji The Silencer Dana Abneta z rysunkami Johna Romity Juniora który zasłynął wczoraj i wypowiedział, że DC robi to dobrze Marvel robi to źle no cóż, no teraz DC mu płaci więc, więc wcale mnie nie dziwi ta, taka, hmm, taka wypowiedź Silencer ma być o byłej zabójczyni bardzo niebezpiecznej zabójczyni która teraz próbuje prowadzić ciche spokojne życie ale dzieje się coś i musi wrócić do swoich wcześniejszych przyzwyczajeń więc też nie brzmi to jakoś szczególnie oryginalnie zwłaszcza że mamy Deathstroke obecnie w DC z długą i podobno całkiem niezłą serią. Tak. Deathstroke podobno teraz ma być dobry i ma biały strój I... I... chwilowo pewnie. No cóż, ale nie, nie brzmi to z kolei aż tak źle, bo będziemy tutaj mieli mm, motyw o, ochrony rodziny i e, John Romita Jr. Na, na zawsze w moim serduchu, nawet jeżeli nie wszystkie jego tytuły mi się podobały, e, nie wszystkie tytuły rysowane przez niego mi się podobały, ale, ale jakoś zawsze ten sentyment do niego mam. E, Immortal Man z scenariusz James Tynion, e, rysunki Jim Lee, czyli pewnie dwa numery i zmiana rysownika. I to będzie o pięciu nieśmiertelnych e, osobach, które tam walczą przeciwko złym mocom, które chcą sprowadzić Armagedon. E, Damecz, e, pisane przez Roberta Wenditiego z rysunkami Tonego Daniela. Mhm. I to będzie o... Mm, e, Ejku, nie, ar a, nie umiem tego przetłumaczyć. Army Rekrut, żołnierz, o po mm -hmm. prostu żo żołnierz e Ethan Avery, który posiada moc y przywołania niepowstrzymanej, niepowstrzymanego potwora na jedną godzinę. I. To jest wielka moc, ale też i dość duże ograniczenie. Więc... Ale ja, też dość duża odpowiedzialność. <grywa> tak, tak. I to jest też duże ograniczenie i tutaj nie, nie, nie wiadomo, że to pewnie mo może doprowadzić do wydarzeń, gdzie ta godzina minie i musi sobie jakoś radzić. Brzmi to właśnie tak nawet spokojnie. Wiesz jak to brzmi? Źle? Jak Benten? Jak Benten? No, może całkiem możliwe, bo ja bent <śmiech> możliwe Też się bo... zegarek wyładowywał i później, o, znowu tym małym chłopakiem, Aha, nie, muszę ja, sobie poradzić. Okej, okay, ja tena nigdy nie widziałem, więc wierzę Ci na słowo. Mm, Okej. Okay. I ostatni z tych tytułów New Challengers, e scenariusz Scott Snyder, rysunki Andy Kubert. E premiera w grudniu i to będzie taka odnowiona wersja Challengers of the Unknown, tylko, że z nową, e totalnie obsadą i zupełnie nową misją, więc... Chyba tylko za, zapożyczyli fragment tytułu, ale Scott Snyder, on przynajmniej dobrze zaczyna komiksy, więc niekoniecznie dobrze je kończy, więc tutaj w ten tytuł je, jeszcze jestem w stanie uwierzyć jakoś mocniej. Tak jak wspomniałem wcześniej te tytuły może nie brzmią jakoś szczególnie oryginalnie, ale doceniam, doceniam sam zamysł i jak najbardziej Kibicuję, żeby te tytuły nie tylko okazały się całkiem spoko, ale też żeby przetrwały więcej niż 6 numerów, bo to też... I niech znowu Dial-Age. O, byłoby też fajnie. I mm. pojawiła się, tutaj tak bardzo szybciutko, wspomnę, bo, bo nie, nie wczytywałem się w to dokładnie, pojawiła się zaraz odpowiedź Marvela, która, który... Zapowiedział linię wydawniczą Marvel Legacy, która ma być takim DC Rebirth tylko po ich niemu i to jest zupełnie nowy, rewelacyjny, świeży pomysł, czyli ma być powrót do optymizmu, weselszych historii, tam nie ma być eventów, jak to już wspominano, wspominaliśmy poprzednim razem, ma wrócić oryginalna numeracja tych wszystkich najważniejszych serii, znowu pamiętasz nie wiem, parę lat temu robili coś takiego, że przywracali te z jakimiś koziołkami dziwnymi bo, bo dodawali komiksy których nie było albo odejmowali takie które były mało istotne żeby tylko mieć tą okrągłą cyferkę i teraz będzie się to działo znowu no cóż nie jestem, nie jestem szczególnie zainteresowany ani zachwycony no po prostu mamy do, dokładnie to co było z DC Rebirth tylko pod inną nazwą w innym wydawnictwie i kolejne, kolejne restarty, zapewnie będą kolejne numery pierwsze, bla, bla, bla, super. Kupu, nee. kupu, kupujcie <głos> nasze rzeczy. No i co? Po 50... Bendisa to wszystko co mamy. <głosy> Dokładnie. Po 52 minutach przech... kończymy newsy. No, ładnie polecieliśmy. No, sobie ładnie, sobie. ładnie. Ale nie, czekaj, jeszcze trailer Cloak and Dagger. A no tak, oglądałem. Tak, wiem, że oglądałeś tuż przed nagraniem, ale oglądałeś. Co sądzisz? Klimatycznie mi się podoba, jest taki, taki nieoficzny. Nie Zastanawiam się czy chcą zrobić z Cloak and Dagger coś w rodzaju Riverdale. W sensie zrobić taki high school drama trochę mm -hmm. i wsadzić akurat w to Cloaka i, i Dagger. Znaczy ja, ja ci powiem tak, że też miałem Pierwsze skojarzenia miałem takie, że to będzie takie high school drama, ale jednak ten, ten trailer tak, nie, troszkę bardziej mi się podoba niż pierwsze trailery Riverdale, bo. Nie, ja um, nawet nie widziałem trailer ta, w Riverdale. No ale to... Riverdale generalnie, okej, okay, jest ta historia tego morderstwa, ale generalnie jest dużo, bardzo dużo tej, tej high school dramy i jest tam i wesoło, i głupio, i takie rzeczy. Natomiast ten trailer Cloak and Dadger taki w takim raczej... Nie powiedziałbym mocno depresyjnym, ale jednak takim smutnym tonie był. Był od początku do końca. Zaskakująco fajnie mi się ten trailer oglądało. Spoko był. Bardzo mi się podobają te sztylety, które da ma. I prześcierady Cloaka. Tak, bo Cloak bez prześcieradła się nie liczy, ale chciałem zobaczyć jak używa swojej mocy Cloak. Tak dokładnie, bo nie wiem czy w trailerze to było, bo nie zauważył. W trailerze się nie pojawiło. No ale pojawiły się takie wiesz, motywy dla mnie zaskakujące bo, bo spodziewałem się że dostaniemy jakąś tam dobra z jednej strony czarno białą ale kolorową taką historię, wiesz mnóstwo żarcików pierdu-pierdu, wybuchy takie rzeczy a dostaliśmy taki stonowany spokojny intrygujący fajny trailer i na chwilę obecną jestem zaintrygowany na tyle żeby chcieć sprawdzić przynajmniej pierwszy odcinek który ukaże się prawdę mówiąc nie wiem kiedy ale, ale raczej, raczej nie prędko. Raczej nie prędko. W każdym razie no trailer spoko. Wygląda Za, fajnie. Chętnie, spoko. Chętnie zobaczę. No, tak, zainteresowanie moje tym tytułem się pojawiło, bo wcześniej w ogóle go nie było, a teraz, teraz po tym trailerze przynajmniej jakiś tam jest zobaczymy. A pewnie będzie lepszy niż Iron Fist. Pewnie Tak. Oby. Zobaczymy jak to będzie, e, da, pewnie jak już e, Cloak Dodger się ukaże, wyemitują ten pierwszy coś odcinek, powiemy. to pewnie coś wspomnimy. Ale obejrzałem iZombie, trzeci sezon, znaczy te dwa odcinki, które są? Trzy. Już są trzy? Już są trzy. Od kiedy? Od wtorku, środy. Naprawdę? Tak. Ty, A na Netflixie są dwa dopiero. Aż ten Netflix. Kurczę, tak będzie <śmiech> że tego sobie obejrzał. No. Ale to widziałem dwa i dalej uważam że jest to fajny serial. Tak ja również uważam że jest bardzo fajny i te, te dwa odcinki bardzo fajnie rozwinęły świat i postacie są też bardzo spoko. Ale to może kiedy indziej. jak No jak to będzie, tylko zaznaczam będzie... że, że nadrobiłem bo lubiłem serial. Dobrze przejdźmy do komiksików. Tak jest. Na reszcie po 55 minutach już uchu. Mm. Czego zaczniemy od białego. Od białego, no a później to, będzie czarne. Dobrze, no to Kapitan Ameryka Biały, wydawnictwo Mucha Comics. Tak. No, y, trochę się obawiałem tego komiksu. Ja też trochę się obawiam y, takiego mega odcięcia kuponu od, mhm. no w sumie legendy, jaką była kolorowa seria, y, Jeffa Leba w czasach, kiedy potrafił pisać. Właśnie, to, to jest to, czego się obawiam. I, że... No, Team Sale to Team Sale. To... Nie ma co mówić. Dokładnie. Rysunki są super. Rysunki są super. Tak, tylko ba bardzo się obawiam właśnie tego, że to bym, skoro to już powstawało w tych czasach, kiedy Leb miał na swoim koncie ultimatum rysunek. i, i te, te, te, tego typu rzeczy, że to będzie właśnie taka rzecz, którą będzie straszny ból będzie podczas czytania, a tymczasem, tymczasem wyszło spoko. Bez urwania czegokolwiek, ale, ale naprawdę fajnie wydaje mi się, że ten komiks wyszedł. Znaczy nie jest to zdecydowanie mój ulubiony komiks w tej kolorowej serii, którą razem tworzyli. Hmm. Natomiast uważam, że całkowicie hmm, sprostał legendzie, jaką sami stworzyli. Tak, tak, z tym, z tym się totalnie zgadzam. Klimatycznie jest naprawdę bardzo fajny postać kapitana Ameryki bakiego jest, jest no ciekawie przedstawiona, ta, ta ich interakcja. Podoba mi się to, że trochę odeszli od tego schematu tych poprzednich kolorowych serii, gdzie mieliśmy bohatera i jego miłość. Tutaj mamy tych, tych takich totalnych kumpli, czyli Steve no, Ale To trochę taka braterska miłość, prawda? No, tak, jednak tak. ta miłość ma jednak różne. Hmm... Oblicza. Dokładnie, brakuje mi słowa, dziękuję. Hmm, historia fabularnie, fabularnie bardzo fajnie wyszła. Nie jest, tak jak mówię, nie jest to coś, co odmienia po prostu moje życie, światopogląd. Czy nawet to nie miało takiego ładunku emocjonalnego jak poprzednie odsłony. I dla mnie osobiście Kapitan Ameryka Biały jest najsłabszą jednak rzeczą z, tych, te, z tej kolorowej serii. Mm -hmm. Ale nie znaczy to, że jest złym komiksem. Ja jak najbardziej cholernie się cieszę, że mam go w, mam go w swojej kolekcji. No. Historia jest właśnie taka, jak, jak, jak po, powinna być, taka trochę pin trochę taka palpowa. E, druga wojna światowa, ci właśnie nieskazitelni, biali, dobrze e, tłuką nazistów na początku. Później jest trochę tego wewnętrznego konfliktu. Pojawia się How Howling Commando, mm. e, Nick Fury i e, od razu rozruszał się, się ten komiks jeszcze bardziej, był już znaczy to jest oczywiście kwestia, kwestia podejścia, ja Kapitana Ameryki, tych jego solowych rzeczy to jakoś nigdy nie lubiłem e, zbyt mocno te, te, te rzeczy Eda Brubakera, owszem fajnie się czytało, ale nawet, nawet rzeczy starsze, takie wiesz no nie, nie, nie, nie kupowałem nigdy Kapitana Ameryki jako takiej postaci nieskazitelnie dobrej takiej Superman z, z, z Marvela, prawda? No trochę tak. Ale te, ten tytuł fajnie mi się czytał od początku do końca, jakoś nie ziewałem, nie nudziłem się. Był jeden moment w tym komiksie, który mnie totalnie zdziwił i właśnie na nawet otworzyłeś, otworzyłeś stronę. To, to też mnie zaskoczyło, bo to była taka trochę to Deus bu... Ex Machina. To było głupie, to było po prostu głupie. Gdy, yy, spoilerki... Namor podwodniak. Tak, kapitan Ameryka yy, prawie tonie i Bucky go ratuje, odcinając mu tarcze, i gdy już wyszli na ląd, pojawia się Namor, który rzuca mu ta rzuca tarczą w Kapitana Amerykę i odpływa. Aha. No no, to, to taka ekstremalna właśnie deu, Deus Ex Machina. I oczywiście nie? wyskakuje z wody z tym swoim wojennym okrzykiem Imperius Rex kompletnie po nic i, i znika. I cały, cały udział Namora w tym komiksie. I to było dla mnie takie... Może Ciel sobie chciał narysować Namora. No może chciał, może chciał. A już nie mogli nic niebieskiego zrobić. Coś tam dopchnęli, Mówiła, a spoko, tutaj dopiszemy taką, taką scenę. To była najdziwniejsza rzecz, no? Mm? Ten to, to znikąd. Mm -hmm. Ale cała reszta naprawdę fajna i podo podoba mi się wizerunek czerwonej czaszki. Zresztą ogólnie tutaj właśnie ta taka posągowość kapitana Ameryki jest bar bardzo fajnie przedstawiona. To już oczywiście no Team Sale. Więc... Ale, e, styl Team Sale też pasuje do takich plakatów z II wojny światowej, nie? Mm -hmm. ty, ty, które były propagandowe w Stanach. Bardzo dobrze to wygląda ta scena z e, początku, znaczna no z początku, ta która nawet w e, ostatniej galerii jest e, dodana, jak Kapitan Ameryka zeskakuje w, w Francji z tego budynku. Mhm. To w czwartym zeszycie było. Mhm. Super. Na, na, naprawdę e, super. Bardzo dobrze się bawiłem przy tym komiksie i mam nadzieję, że. Skoro okazuje się, że Jeff ma jeszcze jakieś pokłady trzymania dobrych scenariuszy w sobie, uh -huh. że pojawi się jeszcze coś w kolorowej serii. No i oczywiście rysunkowo bardzo, bardzo fajna rzecz to jest. Na przykład Ghost Rider czerwony, bo chciałbym, żeby była dobra historia z Ghost Riderem. Mm -hmm. No i w tych dodatkach nie, jest, taki, jest taki wywiad z Jeffem Lebem i Timem Salem i tam na samym końcu jest takie pytanie, że co dalej? Może Venom Noir albo Dazzler Tęcza? <śmiech> to są genialne pomysły, kurczę. No tak, tak jakby nie patrzeć. Znaczy, to, I jest napisane, że podejrzewam, że wpadniemy na jakiś dobry pomysł i, i więc jest nadzieja, że ta kolejna e, część się pojawi. Bardzo mnie cieszy to, że ogólnie są, są dodatki w tym tytule i cóż, no już pozostaje tylko y, wydawnictwu Mucha wydać ten y, Spidermana niebieskiego w wersji przystającej do pozostałych trzech tomów. Ale jest zapowiedziana, prawda? W tak, tak, jest, zapowiedzi jest zapowiedziana. Już niedługo yy, czekam, czekam, żeby móc wszystkie te cztery komiksy sobie postawić na półce obok siebie, bo fajnie, fajnie są opublikowane. Podoba mi się to, że fronty do siebie pasują i ta kolorystyka na tych grzbietach jest, mhm. jest fajnie wykorzystana. To chyba przy Daredevilu Żółtym wspominałeś o tym, że te kolory są bardzo fajne. Yy, no, wyda wydanie od Muchy jak najbardziej godne polecenia. Mi tam co prawda przyszło Troszkę obity ale cała, cała paczka wyglądała jakby była skopana, więc, więc nie, nie narzekam na wydawnictwo, narzekam na kurierów oczywiście. Hmm. Bardzo fajna rzecz, cena okładkowa ile tutaj? Jest? 65 zł za składającą się z sześciu numerów, no z 5,5 takich. No 0 do 5, tak. Hmm. tak. Z 5,5 takich numerów fajna, fajna cena, jak najbardziej warto znać. Tak jak moje, nie, dla mnie nie jest to może komiks, który jest lepszy od spider na Blue, czy Niebieskiego, czy e, dar, zwłaszcza Daredevila Żółtego, ale jak najbardziej... Daredevil chyba moją ulubioną. Mo, moim, moim też zdecydowanie, chociaż, chociaż nie powiem, że przy tym Spider-Manie niebieskim to, to się normalnie aż wzruszyłem na końcu, a to mi się rzadko zdarza. Więc no, no tak, ale fajne uzupełnienie tej, tej serii nie jest odcinaniem od kuponów, jak najbardziej warto posiadać, znać. I w sumie chyba tą kolorową serię bym każdemu polecił, żeby zapoznać się z tymi filarami uniwersum Mar Marvela, bo to mhm. dotyczy tylko tak naprawdę ważnych postaci mhm. i w dobry sposób jest to opowiedziane. Nie jest to taka um, typowa historia z tymi postaciami. Nie? Tak, tutaj z, w całej kolorowej serii jest właśnie fajnie podkreślone te wszystkie najważniejsze cechy, które charakteryzują te postacie i pod, pod postacią fajnych, fajnie opowiadanych, rewelacyjnie narysowanych no. historii. Więc... Ale jakbyś na przykład kupił Hulka szarego z założeniem, że Hulk będzie siedział i miażdżył tylko i wyłącznie? No nie, nie, nie, trochę... ku, nie kupiłbym z takim założeniem, nie. bo po prostu Hulk szary to była chyba ostatnia rzecz z tej, znaczy przedostatnia rzecz, którą poznałem z tej kolorowej linii, linii serii, więc już byłem mniej więcej no, no, ale tego, to, czego, to czego się spodziewaś. mogłoby Cię zaskoczyć, gdybyś tak. o Hulk biorę i... Będzie miażdżył, a tu jednak nie. No ale my, myślę, że i tak bym nie był zawiedziony. Nie, nie, nie, nie mówię o byciu zawiedzionym, tylko po prostu o, o sposobie opowiedzenia nietypowej historii. Mm -hmm. Więc co, Kapitan Ameryka Biały jak najbardziej polecamy. Dokładnie. A I zostajemy przy wydawnictwie Mucha. Dokładnie, Luke Cage czarny, uh, Imprint to, to Max. To nie jest oficjalny nie, nie, tytuł. Nie. Cage to jest oficjalny tytuł. Uh, imprint Max, Comics. Właściwie świeża premiera od Marvela. Cena okładka 49 czyli coraz lepiej, coraz lepiej. Mm. Uh, bardzo fajny jest ten komiks. Bo będzie rata świeża premiera od Muchy, nie od Marvela. A tak, to o to mi chodziło. Tu, tu, tu, tu, tu. Uh, scenariusz Briana Azarello rysunki i tuż uh, Richard Corbin. I cóż mogę powiedzieć o tym komiksie? Um, bardzo mi się podobał. Uhu. koniec <laughs> polecam. Nie, polecam zbiera całą serię Cage'a z Maxa od, numery od 1 do 5 które się ukazały wiem, że rysunkowo nie każdemu przypadnie do gustu, bo jest to dość specyficzny undergroundowy styl no, to... Richard Corben jest takim bardzo charakterystyczny, ale mi pasuje, ja bardzo lubię jego pracę, więc tutaj nie to nie powstrzyma no, do, do, dokładnie. Warto się zapoznać ze wstępem, który rozwija jakby potrzebę powstawania takich komiksów, rolę komiksów w kulturze czarnym, w, Boże, w kulturze czarnych i cały fenomen filmów, jakim było Black Exploitation, gdzie wiele osób uznaje szafta za takiego topowego czarnego bohatera, natomiast no niekoniecznie. Sami czarni, tak naprawdę. I komiks jest w czasach, kiedy. Znaczy, jest w czasach, to jest Max, więc jest całkowicie poza czasami. Luke Cage jest bohaterem do wynajęcia. I bardzo mi się podoba klimat, który tu jest e, pokazany. Podobają mi się te e, ulice czarnych dzielnic, gdzie lepiej jest się nie zapuszczać. E, bardzo się cieszę, że się Tombstone pojawia, ale nie jest pokazany tak jak był w e, Spider-Manie chociażby animowanym. I też jest, fajnie są przerysowane te postacie. Luke Cage jest nienormalnie duży. To, to, to jest po prostu nielegalne, żeby być aż tak gigantycznym gościem. Podobają mi się też bardzo zabiegi pokazywania, co się odbija w okularach Co Nie zawsze się coś odbija. Czasem są po prostu czerwone, natomiast co jakiś czas odbija się miejsce, gdzie idzie, czy miejsce, o którym mówi, a stricte nie jest pokazane w kadrze. Mhm. To jest bardzo, bardzo e, fajna rzecz. Historia jest hmm. w porządku. I, je, ja, jest ciekawa jak na, do... na Brian Nazarello to mało. Znaczy to, to jest typ, to, do czego Brian Azarello nas przyzwyczaił. O, jest dobrze, e, je, to znaczy jest bardzo dobrze, e, nie jest to na pewno najlepsza jakaś je, jego praca, natomiast fajny właśnie taki e, czarny noir jest chyba trochę masłem maślanym, ale czarny jeśli chodzi o mie miejsce, gdzie się dzieje z całą tą kulturą hip-hopu i mocno e, odczuwalną tą nowojorską ulicą, e, która bije zarówno z rysunków e, jak i ze scenariusza to, że Luke Cage jest Takim trochę małomównym osiłkiem tutaj, jednak tym inteligentnym gościem, że myślą, że z nim sp sprawia wrażenie dla swoich przeciwników, że oni z nim pogrywają, natomiast jest nie zupełnie tak. inaczej tak naprawdę. Hammerhead się pojawia, parę tych postaci z Marvela, część jest wspomniana na szczęście, nie pojawia się żaden inny superbohater. Mówię na szczęście, dlatego że zniszczyłoby to moim zdaniem historię. Bo e, równie dobrze, Luke Cage, gdyby nie to, że jest kuloodporny, e, mógłby być kimkolwiek. Mógł być po prostu wielkim, silnym gościem i też pasowałby do tej historii. Więc e, to za co sobie zawsze ceniłem: Imprint Max, oderwanie od tego superbohaterstwa. Tutaj po raz kolejny się e, pojawia. Jeśli lubicie ten klimat e, właśnie hip-hopu, Black Exploitation i tej kultury wylewającej się po prostu z ulic i cały czas, większość tego komiksu w sumie dzieje się na ulicach, albo w barach. Więc serdecznie, serdecznie wam polecam. Świetna pozycja, świetny wybór od, od Muchy, żeby akurat tą część wydać. Bo no jeśli by próbowali wydać coś z Powermanem, jak biegał w discociuchach, pewnie też chętnie bym ogarnął, bo tylko że to zupełnie inne czasy były. To natomiast jest świetny wybór, bardzo fajny komiks, warto przeczytania. No i przede wszystkim, w, <głos> znaczy może nie przede wszystkim, ale tak sobie pomyślałem, że warto sięgnąć po ten komiks też z powodu tego, że jeżeli dobrze się sprzeda, to jest może szansa na tego cage'a od Gandiego Tartakowskiego. To byłoby znaczy ekstremalnie się hmm. różnią te serie, natomiast w cage'u od Tartakowskiego Wolverine biegnie z szyją do przodu i to, to jest <głos> warte każdych pieniędzy. Znaczy ja, ja chciałem powiedzieć, nie znam tego tytułu. Jeszcze? jeszcze nie znam bo sobie pożyczę od ciebie. Chciałem powiedzieć że fajne jest to że Mucha Comics wiesz, reaguje na to co się dzieje w, na rynku serialowym powiedzmy bo te wszystkie oprócz Dardewila rzeczy od Netflixa oni później um, za, zapowiadają bo i alias ruszył i Cage teraz się pojawił i lada. No nie lata chwila ale w tym roku ma się no, pojawić jedyne takie małe zastrzeżenie do wydawnictwa Mucha, że, że byłoby naprawdę fajnie gdyby jednak się te komiksy ukazywały troszkę szybciej, bo e, Cage e, Luke Cage serial był w październiku prawda? na początku mm -hmm. października jak jechaliśmy do Łodzi to była rozmowa o początkowych tak, tak, odcinkach tak, tak, tak, komiks się ukazuje w kwietniu czyli mamy pół, pół roku przerwy prawda? E, Iron Fist był miesiąc temu, serial mniej więcej a komiks dopiero za parę miesięcy się ukaże z Aliasem też, też był dość e, kilkumiesięczny po, poślizg e, i wydaje mi się, zwłaszcza, że wydawnictwo e, Egmont pokazuje, że można reagować dużo szybciej i tutaj taka mała prośba do wydawnictwa Mucha, żeby właśnie troszkę reagowali szybciej, bo myślę, że też e, o, odbiłoby się pozytywnie to na poziomie sprzedaży tego komiksu, e, za który i tak trzymam kciuki, bo, bo jeżeli Mucha ma dalej wykopywać takie właśnie perełki, mniej znane tytuły z mimo wszystko znanymi postaciami, które są dobre, te, te komiksy, no to jak najbardziej trzymam kciuki za to, żeby dalej właśnie wykopywali takie rzeczy. Te zapowiedzi na najbliższe miesiące z Marvela są no naprawdę bardzo fajne. I Ankeny, X-Force i właśnie ten Iron Fist, wszystko to są rzeczy, którymi jak najbardziej się zainteresuje. Tego tak jak mówię, naprawdę wydaje mi się, że byłoby dużo lepiej gdyby te komiksy ukazywały się troszkę bliżej premier serialu może nie pół roku po może miesiąc po może dwa miesiące po no mm -hmm. więcej odwagi na pewno czy znaczy, wiesz też czas na pewno na ogarnięcie tego dużo zajmuje więc mm -hmm. ważne że w ogóle wychodzi tak. zwłaszcza że jakby nie patrzeć Cage Cageem, ale niedługo też znaczy za jakiś czas będzie Defenders nie mm -hmm. na Netflixie tak no, tak wspomniałem o wydawnictwie Egmont, bo e, przykładowo ten pierwszy tom tego nieszczęsnego Deadpool'a jednak wypuścili prawie równo z filmem. E, doktora Stręża też nieszczęsnego niemal równo z filmem, mhm. We, więc oni tam. No tak, e, tak. tak no, to... re, reagują troszkę lepiej pod tym kątem. Może niekoniecznie z doborem tytułów, ale, ale no cóż. Y, można i, i wydawnictwo Mucha. Y, no, prosiłbym o taką tro troszkę, tro troszkę szybszą re reakcję. Natomiast zostając przy Maksie ja z kolei mam pierwszy tom Pani Szermaksa od wydawnictwa wspomnianego czyli od Egmontu. I cóż tutaj odhaczam sobie kolejną pozycję z listy pod tytułem kiedyś przeczytam bo Pani Szermaksa znam wyrywkowo raczej mhm. te późniejsze numery autorstwa Gartanisa ale tych początków nigdy nie ogarniałem. I teraz mam okazję. Pierwszy tom paniszer Maxa Otegmontu zbiera 12 numerów serii. Podobnie jak Cage jest to totalnie oderwane od głównego uniwersum. Głównego. Tutaj Panisher jest już takim troszkę starszym facetem. Tutaj na końcu tomu w szkicach jest taki projekt postaci autorstwa Louisa Larosy, gdzie on opisał sobie Franka Castle jako około 50-letnią postać, mm -hmm. Over, to nawet ponad 50-letnią postać i faktycznie ten paniżer jest przedstawiany jako taki już starszy, starszy facet, już zdecydowanie zmęczony życiem, tym prowadzeniem ciągłej wojny. Natomiast Gart jest Gartem Enisem, ale tym dobrym Gartem Ennisem. Przynajmniej tak, tak, tak odebrałem ten komiks, ponieważ oczywiście. Dobra, druga historia z tym typowym Enisem, gdzie wrzucamy Irlandczyków, Brytyjczyków do, do USA i robimy wojnę. Ale nie ma konfliktu z Bogiem? No jeszcze nie ma. <śmiech> nie wiem jak to było w kolejnych ty tytułach. Ale tak, ten pierwszy tom Pani Shermaxa Otegmontu zawiera dwie historie. Pierwsza z nich jest o tym, jak CIA próbuje zwerbować pani Shera do tego żeby dalej prowadził tą swoją prywatną wojenkę ale jako właśnie e, członek CIA i to no, oczywiście kończy się gigantyczną rozpierduchą. Druga historia jest właśnie o, ty, o tym o irlandzkiej mafii i konfliktach, który, które nią wstrząsają i kolejną rozpierduchą. Oczywiście tutaj nie ma, się nie ma co oczekiwać czegokolwiek innego po tym komiksie poza jedną wielką strzelaniną, rozpierduchą, flakami i wszystkim, co może zaoferować Max, ponieważ ten tytuł jest zdecydowanie dla dorosłych. Tutaj są naprawdę momentami mocne sceny, jak ty typu headshoty i pokazywanie het po szocie, oh. więc y, y, jest, tu, jest tu dużo mm, mocnej przemocy, ale są też y, fajnie skonstruowane historie Podoba mi się to że obie, obie, obie te historie. Punisher niby jest głównym bohaterem mhm. ale z drugiej strony on jako ta taka małomówna maszyna do zabijania tak naprawdę ma tam jest. Stoi nieraz trochę w tle i jest mocne skupienie się na tych gangsterach na tych jego sojusznikach przeciwnikach. nadaniu im charakteru im motywacji. No punishers. Tym, który ich po prostu tak, zabija. On no, no, po prostu przychodzi i ich zabija. I na przykład bardzo mi się podobało w tej drugiej e, historii, która się nazywa Mała Irlandia, e, ten koń, końcowe rozwiązanie e, konfliktu, bo tutaj mamy cztery frakcje, które walczą o spadek po pewnym mafiozie i rozwiązanie tej historii jest bardzo fajne. Generalnie każde, każde, każda z tych frakcji, bosowie, ty, tych frakcji, Ciekawie przedstawieni i też ta taka postać trzecioplanowa tego starszego faceta, który e, rozdrabnia zwłoki, też była e, no ma, mała rola, ale znacząca i zapadająca w pamięć. E, w pierwszej historii powraca z kolei e, mikro, czyli znany chociażby z kim semika e, pomagier e, Franka Castle i m, też ma fajną rolę. Tam z, m, jego towarzysze są fajnie przedstawieni. Generalnie no wiadomo, nie jest to jakiś wybitny tytuł, tutaj nie ma, oczeki nie, nie ma co oczekiwać, e, super fabuły. E, fabuła jest zaskakująco fajnie napisana, ale to nie jest nic wybitnego. Jest dużo strzelania, po prostu m, w taki, no nazwijmy to, dobra zabawa dla, dla dorosłych. E, fajnie wydany komiks, jest tam parę dodatków. Ja nie żałuję e, zakupu. Cena okładkowa przepraszam, 89-99 też muszę, muszę wspomnieć, że ten pierwszy tą Pani Shermaxa przypomniał mi, jak bardzo lubię okładki Tima Bradstreeta który po prostu podbił moje serce, gdy robił okładki do Hellblazera z Boom Studios natomiast tutaj też są jego okładki i no ja, ja uwielbiam to, co ten facet robi, rysunkowo po, poszczególne historie no Louis LaRosa całkiem fajnie taki bardziej bardziej mroczny druga historia Leandro Fernandeza, którego też też, też dość lubię z paru, paru tytułów tutaj spisał się całkiem fajnie. No to jest taki paniszer w najlepszym wydaniu mi się wydaje. To jest po prostu No jeszcze tylko Arona Max. Tak, tak ta, ta kwintesencja tej postaci jest fajnie fajnie pokazana i nie Chociaż mamy jeszcze był fajny ten, który wychodził w Marvel Now? Gregaruki, tak? Hmm. Czy, czy ten wcześniejszy ten Edmondsona. Raczej ten. Okay. Wcześniejszy, czekaj, późniejszy nie do... wiem dokładnie. Prostu... W każdym razie moim zdaniem Pani Max to jest taka fajna kwintesencja tej postaci pod kątem scenariuszowym. Spoko, rysunkowo też jak najbardziej fajne. Podoba mi się właśnie to odcięcie od superbohaterskiego uniwersum, bo to było zawsze takie dla mnie troszkę naiwne, gdzie wiadomo ten Pani Scher Niby chodził i zabijał wszystkich złych kolesi, ale z drugiej strony m, zawsze nie spotykał się ze Spidermanem, tam krótka potyczka, a później ej spoko ziom, dobra jesteśmy, robimy team up i na końcu w sumie Frank nie jesteś taki zły, dobra wypuszczam cię wolno, żebyś zabijał kolejne 3000 osób. To zawsze mnie zastanawiało. Mhm. A paniszor, o którym mówiłem był Edmondsona. Edmondsona, okej. Okay. Więc y, ja jak najbardziej polecam Pani Szermak, Sałot montu bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. Jeżeli lubicie tę postać zdecydowanie spodobał wam się ten komiks. Fajnie wydany, gruby, gruby tom. Jest, jest dużo czytania. Tak, jest, jest, jest, jest co czytać. Znaczy z drugiej strony nie ma tu dużo dialogów moment, no nie, nie, momentami, ale, ale jest to oglądać. Dwie historie są. Tak, dwie historie, obie są, obie są całkiem fajne. Z tego co mi wiadomo kolejne tomy są równie fajne. Więc cóż, ja, ja, ja jak najbardziej czekam na kolejny, a ten polecam bardzo, bardzo, bardzo dobra, to teraz przechodzimy, przynajmniej z mojej strony do Polski wydawnictwo Team of Comics Nasz Przyjaciel Szatan dun, dun, dun. pomysł scenariusz dyrekcja artystyczna Dominik Elmarzec, kolory szkic, kontur efekty specjalne Łukasz Lalko adaptacja szkic, kontur Michał Murawski Super, bardzo mi się podobało. Okay. E, sa, sam początek, który jest bardzo taki um, lovecraftowski, kojarzy mi się z e, pierwszą częścią genialnej przygodówki, jaką był Broken Sword e, podczas wzywania szatana. Pojawia się szatan i wygląda jak Grand Morrison. Więc pewnie niewiele się pomylili z tym, jak naprawdę szatan wygląda. E, cała historia opowiada o szatanie, który ma kryzys wieku średniego i postanawia... E, Lekki spoiler. Pozwać kościół katolicki za zniesławienie, że go cały czas pokazują jako gościa z rogami, ze wszystkim innym i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, chyba nie jest spoiler, to chyba jest na tyle okładki z tego, co mi się wydaje, jak tak przeglądałem. No tak, tak jest. Okej, okay, więc to nie jest spoiler. Uhu. Nie był spoiler. Ale tu okładki jest na końcu, więc to <śmiech> <śmiech> Tak, tak. Um, i jest pięknie zilustrowany, to, to muszę przyznać, że bardzo, bardzo mi się podobał. E, miałem odczucia z wiecznie nieodżałowanym przeze mnie ursynowską grupą do rozwałki, która nigdy się nie skończyła niestety. To był fajny komiks. Mm -hmm. I Natomiast e, w Nasz Przyjaciel Szatan mamy bardzo fajną e, stronę komediową. W pewnym momencie, znaczy przez cały komiks przebrzmiewa to taki... E, Coś ważniejszego, tutaj takie podejście, że nie zawsze powinniśmy jednak brać wszystko tak, jak kto inny nam mówi, więc co, coś głębiej siedzi w tym, natomiast warstwa komediowa jest najlepsza i najbardziej dopracowana. Roboty sprzątające, które postanawiają zrobić pewnego rodzaju bunt robotów. Hitler, który tam cały czas gotuje i wszyscy go gnają. Bardzo, bardzo fajne to zrobione pokazanie papieża, który ma własną tą stację kosmiczną watykańską, jako właściwie tego złego i tego krętacza. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Później szatan wygląda jak Ras Putin to jest już trochę dziwne. Natomiast przy całym komiksie bawiłem się bardzo dobrze. Na pewno chciałbym coś jeszcze, nie, niekoniecznie kontynuować. Właściwie w żadnym wypadku kontynuację tego, bo uważam temat za zamknięty. O, chciałbym coś jeszcze zobaczyć od tych twórców i na pewno się skuszę bądź wesprę, ponieważ ten komiks był ufundowany społecznie, prawda? Mhm. Crowdfundingowo. Mhm. Z tyłu mamy wymienione osoby z podziękowaniami, dzięki którym komiks powstał. Powiedz mi, a uważasz, że takie, ten, ten, ten tytuł, czy on wymaga luźniejszego podejścia do tematów religijnych, czy osoby na przykład stricte mocno wierzące poczują się obrażone czytając te, ten tytuł? Jak uważasz? Są różne osoby moim zdaniem. W sensie mam znajomych czy przyjaciół, którzy są naprawdę mocno wierzącymi osobami, Natomiast nie mają problemu z tym, że ktoś tworzy historię, gdzie ktoś przedstawia szatana według własnego e, tego, to, to nie jest obrazoburcze, nie, nie wali jakimiś dogmatami czy czymś, to jest, to jest tylko komiks. Więc jeśli ktoś, no jeśli kogoś nie piecze dupka jakoś bez, bez powodu, to no, normalnie spojrzy na to jak na historię, bez przesady. Ok jak to wygląda z, da z danymi technicznymi? Tutaj widzę coś około 100 stron tak na oko. Nie liczyłem. <laughs> okay. Nie, ale są numerowane to zaraz, zaraz ci powiem. Okay. trochę ponad 100 stron. Dokładnie. Tak. Cena okładkowa? 49 zł. Jest złotych. ten komiks w ogóle jeszcze dostępny? Bo to już chyba jakiś czas temu się ukazał. Prawda? Ja go kupiłem w komiksiarni. Aha kupi kupiłeś uh, w, w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu. Rozumiem. Okay. Więc wydaje mi się, że, że, że, że bez problemu. E, doceniam też, że z, z strony są czarne również na bokach, co trochę, trochę pomaga w przeglądaniu Bo, nie, bo, bo bardzo fajne, warstwa graficzna jest ekstremalnie dobra i strasznie mi się podoba. E, polecam, można się trochę pośmiać. E, jest Grant Morrison, e, jest, e, Rasputin, jest, jest Rasputin, jest Hitler, jest Hitler. Wszystko jest. Są anioły, papierze. E, sąd, jest wzmacniacz modlitewny, który jest czapką z antenami taką papieską. Super sprawa. E, bardzo polecam i do twórców, twórcom też daję kredyt zaufania i chętnie zobaczę inne produkcje od nich. Wydanie od Timofa, jak to wydanie od Timofa, nie mam się do czego przyczepić. Polecam. Cena też jest odpowiednia, jak za komiks, e, który oferuje dobrą zabawę. Okej. Okay. No ja natomiast wracam do y, Stanów. No cóż, swego czasu bardzo mocno jarałem się zapowiedzią Wildstormu, prawda? A ja, myślałem, że swego czasu mocno się jarałeś Wildstormem. To, to swoją drogą. I e, wspominaliśmy, wspominałem w zasadzie ja, że gdy tylko ukaże się pierwszy numer, no to momentalnie tutaj będę o nim mówił. E, ukazał się pierwszy numer i uznałem, że jednak lepiej warto poczekać. E, w przeciwieństwie na przykład do kolegów z Comics Weekly, e, gdzie mm, no ich opinia o pierwszym numerze brzmiała mniej więcej tak. Nie wiadomo o co chodzi, koniec. I ja właśnie też miałem to. E, takie uczucie, że osoby nie zaznajomione z wcześniejszą, z wcześniejszą wersją Uniwersum Wildstorm przy tym pierwszym numerze mogą się totalnie pogubić. Dlatego też stwierdziłem, że poczekam aż ukażą się co najmniej trzy i dopiero wtedy coś o, nim, coś, coś o nich opowiem. No więc seria Wildstorm, która jest zaplanowana według liczydełka na okładce na 24 numery, po trzech tytuł, po trzech odsłonach nadal jest nadal ją spokojnie można określić jako tru, trudno, trudno ogarnąć co tu się dzieje. Z perspektywy fana studia Wildstorm imprintu Wildstorm który swego czasu istniał zarówno w imidzu jak i w DC no ja, ja jestem bardzo zadowolony ponieważ Warren Ellis scenarzysta Poukrywał praktycznie na każdej stronie jakieś odniesienia do tej wcześniejszej wersji uniwersum I wyłapywanie tego jest dla mnie naprawdę świetną zabawą Te reinterpretacje klasycznych postaci również są dla mnie dość pomysłowe Na przykład w, w trzecim numerze przez pierwszych kilka stron mamy pokazane nową wersję Jenny Sparks czyli tego ducha XXI wieku. Ona tutaj ma troszkę inne, że inne moce, ona po prostu podróżuje po mediach i to jest fajnie pokazane, gdzie na przykład jest jej odbicie na monitorze, później na następnym kadrze już jest poza tym monitorem i e, nie wiem, robi inne rzeczy, tutaj nie chcę, du nie chcę dużo zdradzać. No. <śmiech> Kurczę, coś mam dzisiaj e, kaszelek. <śmiech> w każdym razie wracając do stormu. Te trzy numery e, przedstawiają dość rozbudowaną fabułę, jest bardzo dużo postaci e, i tak naprawdę pomimo tego, że już mamy trzy numery i połowa pierwszego storia arku minęła, dalej nie do końca wiadomo co jest grane, do czego ta historia dąży. Mamy tutaj wiele wątków prowadzonych równolegle no i na razie e, czekam na to, aż one się jakoś zawiążą dużo mocniej. Pierwszy, pierwszy numer przedstawia nam nową wersję engineer, która popada w konflikt z dużą korporacją, która się nazywa I.O. W kolejnym numerze mamy przedstawienie nowej wersji Wildcats. Tutaj w trzecim numerze już jest dużo więcej akcji. Wszystko jest utrzymane w klimacie tego starego Wildstormu, ale opowiedziane na nowo. Rysunkowo jest bardzo fajne John Davis Hunt kompletnie nieznane mi nazwisko wcześniej i tutaj pokazał się, pokazuje się jak na razie z bardzo fajnej strony ale tak jak mówię no, wciąż czekam na taki moment, w którym po prostu dostanę tego kopa i powiem, że o tak naprawdę warto sięgnąć po tą historię bo w chwili obecnej no czekam czekam chociaż Trzy numery minęły i nie wiadomo właściwie na co czekam wiem że są jakieś plany e, dotyczące tam e, już drugiej i trzeciej serii osadzonej w tym mini imprincie chociaż właściwie to nie jest imprint tak naprawdę tylko e, taka osobna linia powiedzmy I, i jest już zapowiedziana seria z deadblowem która się będzie nazywać e, troszkę inaczej, bo Deadblow, nie wiem dlaczego zrezygnowali z tego tytułu. Jest zapowiedziana wstępnie seria z Wildcats i to wszystko będzie pewnie wynikało z tej serii, tylko tak jak mówię, na razie, na razie nie porywa. Na razie seria broni się tym, że Warren Ellis na każdym kroku pokazuje tą swoją powiedzmy miłość do sta starego uniwersum Wildstormu i znajomość jego wszelkich zakamarków. Są to rzeczy, które czasem naprawdę trudno wyłapać na nawet mi e albo nie, nie do końca na początku łapie się, e łapie w tym że to jest jakiś odnośnik. Chociażby w tym trzecim numerze, który tutaj mam e mamy atak e żołnierzy spe jednostki specjalnej na y, Wildcatsów i e Engineer i mamy na monitorach y, y, y, w centrum dowództwa y, napisy Razor i po prostu dla większości czytelników no tyle, no, jakiś tam kryptonim, który oni mają, chociaż no, ja w pewnym momencie się połapałem do czego to jest nawiązanie i jest y, kilka fajnych nawiązań naprawdę w każdym numerze Czekam na więcej, ale czekam z, takim, z taką nieufnością. Czekam z taką nieufnością, ponieważ nie jestem do końca pewien, czy Warren Ellis ma cokolwiek do zaoferowania w tym tytule poza rzucaniem kolejnych smaczków. Historia na razie nie jest jakaś porywająca, bo nie jest też jakaś szczególnie oryginalna. Ten wildstorm jednak stary. W pewnym momencie opierał się na niekonwencjonalnym podejściu do, do tematów superbohaterskich. Tutaj można powiedzieć że okay, no nie mamy trykotów nie mamy peleryn nie, nie mamy strzelania promieniami z tyłków, ale to nie jest nic super super nowego nie jest, nie jest jakaś nowa jakość. Na sentymencie można jechać ale to nie na dłuższą metę. Czekam aż Warren Ellis zaoferuje coś więcej. Ale ta seria jakby. Um. Zacząć świat na nowo, tak? To tak, z, z tak. niej się zacznie coś dziać dopiero, nie? Tak, tylko też właśnie wiesz, jeżeli chcesz e, zainteresować czytelnika tymi kolejnymi seriami, które są w produkcji. To warto, to, żeby wiedział, na czym stoi. Tak, i znaczy akurat wiedzieć, na czym stoi, powinien wiedzieć, tylko chodzi o to, że ta seria nie jest czymś, co w moich oczach przekonuje do tego, żeby wyczekiwać. Mm, nie tylko kolejnych numerów tej serii, ale co dopiero tych kolejnych projektów. Aha. No tak jak mówię, jest tu dużo jazdy na sentymencie, jest tu dużo puszczania oka do, do czytelnika, który zna ten Wildstorm wcześniejszy, ale niewiele ponadto. Mhm. I to jest dla mnie taki, taki duży problem, bo o ile faktycznie ja czytam te kolejne numery, ja się bawię dobrze, ale przypuszczam, że osoby, które tak sięgają sięgną po ten tytuł z nastawieniem a Warren Ellis może będzie coś fajnego mogą się srogo rozczarować. Bo nie załapią w większości odnośników, a jednak to jest dużo, dużo zabawy w fabule polega na tym, że trzeba wiedzieć mhm. do czego Warren Ellis tutaj pije. I to jest właśnie dla mnie taki problem. Ja na pewno będę sięgał po kolejne numery. Już mam czwarty, piąty zamówiony, mm -hmm. ale tak jak mówię, no jeżeli ta seria szybko nie, nie, nie będzie miała jakiegoś, jakiejś wartości dodanej, to bardzo dużo czytelników może się od niej odwrócić. Na razie z tego co widziałem pierwsze dwa numery stoją nieźle, no ale kolejne już mogą polecieć dość mocno na dół. Oby się udało. Alchemistorm to jednak jest uniwersum, które warto przywrócić. Mhm. Znaczy ta seria Urena Elisa, no, przypuszczam, że skoro mamy te zaznaczone te 24 numery na okładce, to na pewno tyle będzie. No tylko pytanie, czy 24 numery i koniec, czy to jakoś pociągną dalej, czy, czy się stwierdzą. Może że... po to te dwa lata, żeby to sprawdzić. Tak, czy, czy jednak stwierdzą, że a, nie tędy droga mhm. i, i to wygaszą. No. No tak jak mówię, ja, ja, ja się bawię dobrze, ale ja jednak znam te, te stare uniwersum i jestem w stanie wyłapać te wszystkie smaczki, a nie każdy, nie każdy to potrafi. Jak najbardziej. Więc polecam tym osobom, które, które się orientują w starym authority w starych Wildcats. Czyli nikomu. Nie no może ze trzy nie, osoby no, to, się to znajdą. To się znajdzie, no, ale tyle co fanów tytanów. Otóż to. Dobrze. No to co, na dzisiaj będzie, na dzisiaj będzie to już wszystko, tak? Słyszymy się za dwa tygodnie, kiedy Krzysiek powie Wam jak było na Pyrkonie. Otóż to. Jak zwykle jak macie jakieś uwagi, pytania, propozycje, czekamy w komentarzach. Daj, dajcie znać w komentarzach, mailowo, czy jak tam tylko chcecie. I tak dalej, i tak dalej. I do usłyszenia za dwa tygodnie. Czołem. Cześć.